On ubogaci Twe życie pod względem duchowym. Alleluja! Powróćmy więc do 14 rozdziału, pierwszego listu do Koryntian. Czytajmy dalej niektóre z tych rzeczy, o których napisał Paweł dotyczące mówienia innymi językami oraz tego, dlaczego powinniśmy nimi mówić. Pierwszym powodem, dla którego powinniśmy mówić innymi językami, jest oczywiście to, że mówienie językami stanowi biblijny dowód chrztu w Duchu Świętym. Drugi powód. Zwróćcie uwagę na drugi werset tego rozdziału. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, ale dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, Lecz On, będąc pod wpływem Ducha, wygłasza tajemnicę. Zwróćcie uwagę na to, że On nie mówi do ludzi. On mówi do Boga. Aleluja. Innymi słowy, Bóg zapewnia boskie, nadprzyrodzone środki, po to, abyśmy mogli przemawiać do Niego w sposób nadprzyrodzony. To są boskie środki. Po to, byśmy mogli mówić do Niego w sposób nadprzyrodzony. Ktoś zapyta, ale czy to jest konieczne? Musi takie być, skoro Bóg to zapewnia. Zwróćcie uwagę, kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, ale dla Boga. Nikt Go bowiem nie rozumie, a On za sprawą Ducha rzeczy tajemne wygłasza. Lubię tłumaczenie, które mówi, On wypowiada boskie sekrety. Pamiętam mojego teścia, ojca, mojej żony. Oni byli metodystami. Wtedy pojawiłem się w ich życiu ja, pastor małego kościoła pełnej Ewangelii, w północnej części środkowego Teksasu w 1938, w miasteczku Tombin w Teksasie. Nazywano mnie wtedy strąkiem fasoli z Tombin ale to przeminęło na zawsze. Ważyłem wtedy 63,5 kg w ubraniu. Pamiętam to, co opowiadał mi mój teść, który był farmerem uprawiał żyzną ziemię w północnej części środkowego Teksasu. Tam ktoś przyjechał, było tam przebudzenie, zbudowano tam kościół, a parę lat później objąłem tam stanowisko pastora. Ale oni mieli tam też spotkania pod gołym niebem. Wiecie, głoszono tam zbawienie. W tym małym miasteczku zamieszkałem przez kilkaset osób, w większości farmerów. Do tych farmerów przyjechali jacyś ludzie i głosili im nowe narodzenie i zbawienie. Później wzywano osoby do przyjęcia zbawienia, modlono się o nie i wiele osób przyjęło zbawienie. Całe miasteczko zostało poruszone. Ale potem ci sami ludzie zaczęli głosić nowe doświadczenie. Zaczęli głosić chrzest Duchem Świętym i mówienie językami i to spowodowało duży problem. Ale ludzie zaczęli to przyjmować i zaczęli mówić innymi językami. To był czas wielkiego kryzysu, połowy lat trzydziestych. Oni prowadzili wtedy spotkanie na świeżym powietrzu i nie mieli nawet prądu elektrycznego. Wiecie, w latach 30. niektóre wiejskie tereny nie miały elektryczności. Oni mieli ze sobą lampy naftowe. Zawieszali je na tyczkach wokół miejsca, gdzie odbywało się spotkanie. I ktoś powiedział, wiecie, oni coś wlali do tych lamp, coś co sprawia, że ludzie mówią innymi językami. Wiecie, ludzie opowiadali na ten temat najróżniejsze głupoty. A potem ci ludzie zaczęli głosić uzdrowienie. Jakuba 5:14 Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zborów. Niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i pan go podźwignie. Oni nie zdawali sobie sprawy, że to jest nowe dla tych ludzi. Wówczas ci krytycy mówili, widzicie, oni coś wlali do tej oliwy. Nie zbliżajcie się do namaszczonych, bo to na was przejdzie. Oni odpowiadali, nie martwcie się, nie musicie tego przyjmować, jeśli nie chcecie. Amen. Duch Święty jest dżentelmenem. Teść opowiadał, że cała ta wspólnota była podzielona. Jedni byli za, inni przeciw. Niektórzy przychodzili tam tylko, żeby popatrzeć, ale nie zbliżali się, bo bali się, że oliwa z tych lamp im zaszkodzi. Mój teść opowiadał, że jego sąsiad, farmer, został zbawiony. On powiedział, znałem go, on był porządnym obywatelem, człowiekiem, na którym można było polegać. I wiedziałem, że on nie poszedłby za czymś, co byłoby fałszywe, za czymś, co byłoby oszustwem. Wiedziałem to. I mój teść i jeszcze jeden farmer powiedzieli, wiemy, że to jest prawdziwe, ponieważ nasz sąsiad za tym poszedł. Znamy go, on nie poszedłby za czymś nieuczciwym. Mój teść opowiadał mi, że w tamtych dniach oni wychodzili do przodu i dążyli do tego, aby zostać napełnionymi Duchem Świętym. A my, mówił mój teść, staliśmy z tyłu, w cieniu i patrzyliśmy. Podchodziliśmy na tyle blisko, na ile mieliśmy śmiałość. Pewnego wieczoru Kaznodzieja modlił się z tym ich sąsiadem. Wszyscy już odeszli z tego miejsca przy podium. Pozostał tam tylko ten człowiek, mój teść, pan Ruker, powiedział, że on i ten farmer byli najbliższymi osobami tego nawróconego farmera. I ten nawrócony, który stał tam z przodu, nagle podniósł ręce do nieba i zaczął mówić tym dziwnym językiem. Kolega pana Rukera zwrócił się do niego z pytaniem: Co on mówi? Co on mówi? Co on mówi? Pan Ruker odpowiedział: Nie wiem, on nie mówi do mnie. On nawet nie wiedział, jak biblijna była to odpowiedź. Chwała Bogu, on rzeczywiście nie mówił do niego. Ale fakt, że znali tego człowieka, przekonał ich o realności tego doświadczenia. Mój teść miał rację, ponieważ Pismo mówi, że kto mówi językami, nie mówi dla ludzi, ale dla Boga. Chwała Bogu, czyż nie jesteście szczęśliwi, że możemy mówić do Boga? Paweł mówi tutaj, że taki człowiek wygłasza tajemnice. Rzeczy tajemne. To znaczy, że on wypowiada boskie sekrety. Aleluja! chwała Bogu. Sądzę, że jednym z powodów, dla których diabeł tak to zwalcza, jest to, że on nie może w to wniknąć. Dlatego walczy z tym, jak tylko może. Chciałbym, żebyście w związku z tym spojrzeli na 14 werset, a do tego wrócimy później. Paweł pisze, bo jeśli się modlę innymi językami, mój duch się modli. Ale mój rozum jest w tym bezużyteczny. W tłumaczeniu Amplified czytamy, że jeśli modlę się mówiąc innymi językami, to modli się mój Duch za sprawą Ducha Świętego. To nie Duch Święty we mnie się modli, ale Duch Święty poddaje wypowiedź mojemu duchowi. Mój Duch się modli, ale mój rozum jest w tym bezużyteczny. Mój rozum nie ma co robić, chyba że Bóg da mi interpretację języków. Ktoś stojący obok też nie wie, co na to powiedzieć. Ktoś powie, ale cóż dobrego osiągasz, gadając do siebie? Ja nie mówię do siebie, ani nie modlę się do siebie, ja nie jestem Bogiem. Amen. Mówię do Boga. Alleluja! Chwała Bogu! Nadprzyrodzone środki komunikacji z Nim. Bóg dał nam nadprzyrodzone środki komunikowania się z Nim. Powróćmy teraz na chwilę do dziesiątego rozdziału Dziejów Apostolskich. Zwróćcie uwagę na werset 46. Że ci z obrzezania, czyli wierni pochodzenia żydowskiego, byli zdumieni, tym, że również na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Słyszeli ich mówiących językami i wielbiących Boga. Wiemy coś o wywyższaniu. Mamy coś takiego jak szkło powiększające, spoglądamy przez nie na jakieś słowo i ono wydaje się większe. Ale czy Boga można w ten sposób uczynić większym niż jest On w rzeczywistości? Cóż, patrząc z Jego pozycji nie, ale z naszej pozycji tak. On może stać się większy dla nas. Czy możecie powiedzieć na to Amen? Kolejnym celem, dla którego wierzący mówią innymi językami, jest wywyższenie Boga. Nie sądzę, żeby dziś temat mówienia innymi językami był tak kontrowersyjny jak niegdyś, jak 45, 46, 47 lat temu, 48, 49 lat temu, gdy ja przyjąłem ten dar ponieważ od tamtego czasu miliony ludzi przyjęły to doświadczenie i przemówiły innymi językami. Według najnowszych statystyk jest 120 kilka milionów ludzi żyjących dziś na Ziemi, mówiących innymi językami i napełnionych Duchem Świętym. Wielu ludzi przyjęło Ducha przez te wszystkie lata. Aleluja. Tym, co wprawia wzdumienie ludzi w różnych denominacjach, jest fakt, że na polu misyjnym zielonoświątkowcy, ludzie mówiący innymi językami, zdobywają znacznie więcej dusz niż pozostali. Amen. Chwała Bogu. Oni wykonują największą pracę misyjną. I jest ich tam więcej. Oni doszli do wniosku, że coś w tym musi być. Co w tym jest? Widzicie, oni mówią językami i wywyższają Boga. Dla nich Bóg jest większy. Bóg nie jest większy patrząc z punktu widzenia Boga, ale dzięki Bogu dla nich Bóg jest znacznie większy. Pamiętam moich kolegów baptystów, uczciwie z serca im błogosławię, ale ich umysły były omamione koncepcjami teologicznymi, które były niebiblijne, pamiętam, jak oni ostrzegali mnie przed zielonoświątkowcami, wierzącymi w uzdrowienie. Ja sam zostałem uzdrowiony i podniesiony z łoża śmierci mocą Bożą. Moja wiara w uzdrowienie umocniła się, ponieważ byłem sam, jeszcze jako nastolatek. Potrzebujesz społeczności z ludźmi, którzy wierzą podobnie jak Ty. Amen? Oni mnie ostrzegali. Pamiętam pewnego nauczyciela Biblii absolwenta seminarium baptystycznego, on powiedział, przyznaję, że większość z tego, co głoszą i czego nauczają zielonoświatkowcy, to fundamentalne prawdy biblijne. I to jest właściwe. Po czym dodał, ale to mówienie językami jest od diabła. Choć muszę przyznać, że oni żyją lepszym życiem niż my. My w kościele baptystów. Ja wówczas mu tego nie powiedziałem, ale pomyślałem sobie. Jak to możliwe, że ludzie przyjmują od diabła coś, co sprawia, że stają się lepsi? Pomyślałem, że coś tu się nie zgadza. Amen. Przecież diabeł stara się uczynić cię złym człowiekiem. Prowadzi cię do czynienia tego, co złe, co niesłuszne. A Duch Święty prowadzi cię do czynienia właściwych rzeczy. Amen. Jak więc byłoby możliwe otrzymać od diabła coś, co uczyni cię lepszym chrześcijaninem? Cóż, to nie jest zbyt logiczne myślenie. To jest raczej nielogiczne, nieprawdaż? Gdy zostałem napełniony duchem świętym i zacząłem mówić innymi językami, postanowiłem odnaleźć tego człowieka. On jest biznesmenem w naszym mieście. On prowadził wykłady biblijne w pierwszym kościele baptystów. Był absolwentem seminarium Baylor i miał wykształcenie wymagane dla kaznodziejów baptystycznych. Postanowiłem go poszukać. Nigdy wcześniej nie podnosiłem tego tematu. Zawsze on to robił. Ale tym razem to ja podniosłem ten temat. Ponieważ chciałem mu coś ostatecznie zakomunikować. I wiecie, on znów zaczął ostrzegać mnie przed tymi ludźmi i mówić, że mówienie językami jest od diabła. Powiedziałem, zatrzymajmy się tutaj przez chwilę. Twierdzisz, że mówienie językami jest od diabła? Tak. Powiedziałem, jeżeli tak jest, to cały ruch południowych baptystów jest od diabła. On wytrzeszczył oczy. Otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale był zaszokowany. O czym mówisz? Powiedział. Powiedziałem, ten sam Duch Święty, którego otrzymałem wśród baptystów, wiecie, jest tylko jeden Duch Święty, on nie jest duetem, trio, kwartetem czy kwintetem, jest tylko jeden Duch Święty. Powiedziałem, ten sam Duch Święty, którego otrzymałem przy Nowym Narodzeniu, który zamieszkał w moim duchu jako wewnętrzny świadek, ten sam Duch Święty, którego otrzymałem wśród baptystów, dał mi dar mówienia innych. Językami, w kościele pełnej Ewangelii i przemówiłem innymi językami. Oni nie mają innego ducha, tylko inny wymiar tego samego ducha. On powiedział, o nie, to nieprawda. Powiedziałem, zaczekaj chwilę, czy kiedykolwiek mówiłeś innymi językami? On odpowiedział, nie. Ale skończyłeś seminarium. O tak, on był z tego bardzo dumny. Tak, skończyłem seminarium baptystyczne i nauczam Biblii od 25 lat. Zaczekaj, powiedziałem. I nigdy nie mówiłeś innymi językami? Nie. To skąd wiesz, jaki duch za tym stoi? Znasz Biblię, prawda? Tak. To wiesz, że w przypowieściach jest napisane, że człowiek, który odpowiada za nim wysłucha, jest głupcem. Powiedziałem, ty zachowujesz się głupio. Tylko ja mam podstawę, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć. Ty wiesz, czym jest nowe narodzenie. Ja również to wiem. Narodziłem się na nowo wśród baptystów, ale zostałem również napełniony Duchem Świętym. I ten sam Duch Święty, który dał mi nowe narodzenie wśród baptystów, udzielił mi daru mówienia innymi językami. Ten sam Duch Święty. On powiedział, wiem, że tak nie jest. Nie bądź głupi, powiedziałem. Cytowałem Ci już fragment Pisma. Nie możesz tego komentować. Nie masz do tego kwalifikacji. Nie wiesz, jaki to duch. Chyba, że mówiłeś innymi językami, wtedy możesz mi powiedzieć. Ja narodziłem się na nowo wśród baptystów, zostałem napełniony Duchem Świętym wśród zielonoświątkowców. I mówię Ci, że to jest ten sam Duch Święty. Nie przyjąłem jakiegoś innego ducha, to jest cały czas ten sam Duch. Jeśli mówienie językami jest od diabła, to cały ruch południowych baptystów jest od diabła. Ale dzięki Bogu on taki nie jest. I mówienie językami też nie jest od diabła. To wszystko jest od Ducha Świętego, to jest jedynie głębszy wymiar tego samego Ducha. Jeśli chcesz, możesz wraz z Bogiem pójść głębiej. Chwała Panu. Dzieje 10:46. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Aleluja. Jednym z celów mówienia innymi językami jest to, by wierzący wywyższali Boga. Mówienie językami sprawia, że Bóg wydaje się im większy. Zauważyłem coś takiego. Byłem już narodzony z ducha, byłem pastorem kościoła, należałem do rady pastorów baptystycznych. Oczywiście przechodziłem przez wszystkie próby i pokusy, przez które przechodzi młody mężczyzna. Osiemnasto, dziewiętnasto, dwudziestoletni. Ale zauważyłem coś takiego. Po tym, jak zostałem napełniony Duchem Świętym i przemówiłem innymi językami, oraz gdy zacząłem codziennie modlić się w językach, to gdy przychodziły na mnie te same próby, którym poprzednio ulegałem, tym razem miałem moc. Było łatwiej je przezwyciężyć, ponieważ on został wywyższony, był większy, był, większy był większy w moim życiu, był większy w moim życiu, był większy w moim życiu. Byłem wówczas pastorem wiejskiego kościoła baptystów, to był kościół lokalny, 85% członków lokalnej społeczności było baptystami, ale nie powiedziałem im, że otrzymałem to doświadczenie. Sądzę, że czasem popełniamy błąd, mówiąc innym ludziom, co mają robić. Wiesz, na Twoim miejscu zrobiłbym to czy tamto. Ale tak naprawdę nie wiesz, co byś zrobił na ich miejscu, chyba że chodzisz w ich butach. Jesteśmy bardzo skorzy, by dawać ludziom rady. Ale lepiej powiedzieć im, pomódl się i zobacz, jak Bóg cię poprowadzi, ponieważ jedną osobę poprowadzi tak, a drugą inaczej ale poczułem to gdzieś głęboko w moim duchu, to była taka wewnętrzna intuicja. To nie było coś, co zostało mi powiedziane, ale raczej silne wewnętrzne przeświadczenie, że nie powinienem o tym mówić. Tak więc nie wspominałem, że tego doświadczyłem, że przyjąłem Ducha Świętego, że mówiłem innymi językami. I teraz nawiązuję do tego, że wierzący mogą wywyższać Boga a Bóg staje się większy w ich życiu. Ludzie w moim zborze, w mojej kongregacji zaczęli do mnie mówić, coś się z Tobą stało. Co macie na myśli, mówiąc, że coś się ze mną stało? Masz głębszą relację z Panem niż poprzednio. Oni widzieli, że On został wywyższony w moim życiu. Mówili, lepiej głosisz. Powiedziałem, no nie wiem, wydaje mi się, że już poprzednio całkiem nieźle głosiłem. Amen. To była moja opinia. Spytałem, co macie na myśli, mówiąc, że lepiej głoszę. Powiedzieli, masz więcej mocy niż poprzednio. Skończyło się przysypianie w ławkach. Twoje słowa są pełne mocy. Widzicie, Jezus został wywyższony w moim życiu, chwała Bogu. On został wywyższony, Bóg był większy dla mnie. Był większy w moich kazaniach. Amen? Pamiętam pana Aroła Coxa. W tej społeczności było trzech braci. Pan J.W. Cox miał 91 lat. Pan R.O. miał 89 lat. I był też młody Cox. On miał tylko 72 lata. Obok tych dwóch starców on był niczym małe dziecko. Panowie R.O. i J.W., szczególnie pan R.O., należeli do najważniejszych ludzi w tej społeczności. Oni byli metodystami, ale chodzili do tego baptystycznego kościoła, bo to był jedyny kościół. Pamiętam, że on kiedyś zadał mi pytanie. Czasami bywałem w jego domu, a konkretnie na jego farmie. Jego córka i zięć prowadzili tę farmę, Bywało, że tam przychodziłem. Nie miałem samochodu. W końcu kupili mi samochód, ale wtedy jeszcze go nie miałem i chodziłem tam. Bywało, że przychodziłem tam, głosiłem, zostawałem na noc, a oni rano podwozili mnie do miasta. Albo czekałem na to, aż ktoś mnie podwiezie. Pan Cox zadał mi pytanie. Co się z tobą stało? Spytałem, co ma pan na myśli? On powiedział, jesteś jakiś inny niż poprzednio. A w czym jestem inny? Cóż, masz więcej mocy niż poprzednio. Jak pan sądzi? Co mi się przytrafiło? spytałem. Pamiętajcie, on był metodystą. Powiedział, sądzę, że zostałeś napełniony Duchem Świętym i mówisz innymi językami. On do tego doszedł. Powiedziałem, to było półtora roku temu. Do tego zgromadzenia należał też inny człowiek, który był prezbiterianinem. Do naszego kościoła uczęszczał On, Jego synowie oraz ich żony. Było to razem około pięciu rodzin. Do tego kościoła zaczęły też przychodzić trzy osoby, które były zielonoświątkowcami. I ten człowiek nie powiedział mi tego bezpośrednio, ale usłyszałem o tym od innego człowieka. On powiedział, jeśli to mówienie językami wejdzie do naszego kościoła, to zabieram stąd moją rodzinę. Wszystkie pięć rodzin. On na pewien czas wyjechał, a ja publicznie tego nie ogłosiłem. To byli wielcy właściciele ziemscy, mieli ogromne połacie ziemi, o ile pamiętam, wyjechali wtedy do Europy na wakacje i przez trzy miesiące ich nie było. A potem wrócili. Pan Cox powiedział mi, że pan Curry zadał mu pytanie. Co przydarzyło się naszemu małemu kaznodziei, gdy byłem nieobecny? Cox wiedział, co mi się przydarzyło, ponieważ prywatnie o tym rozmawialiśmy, ale udawał głupiego i zapytał, co masz na myśli, mówiąc, że coś mu się przydarzyło? Dla mnie wygląda tak samo. On na to, o tak, wygląda tak samo, ale jest jakiś inny. On spytał, co masz na myśli, mówiąc, że jest inny? Mówimy tutaj o wierzących, którzy wywyższają Boga, dla których Bóg staje się większy którzy czynią Boga większym no, dla siebie samych i dla innych. Słuchacie mnie? On mówi, coś mu się przytrafiło. Jak sądzisz, dobrego czy złego? Dobrego. Pan Cox spytał, jak sądzisz, co mu się przydarzyło? Co masz na myśli, mówiąc, że jest inny? Ma więcej mocy. Słyszałem go, jak głosił poprzednio, a odkąd wróciliśmy, jest znacznie potężniejszym kaznodzieją. Lepszym, większym, większym pod względem duchowym, bo fizycznie nie stałem się ani trochę większy. Ciągle ważyłem 62,5 kg. On powiedział, on jest pełen mocy, ma moc, której dotąd nie miał. Pan Cox spytał, czy to jest dobre, czy złe? O, to jest dobre, odpowiedział jego rozmówca. To jest błogosławieństwem. On powiedział, czy wiesz, co przydarzyło się naszemu kaznodziei, gdy ciebie nie było? Nie. Pan Cox powiedział, on został ochrzczony Duchem Świętym i przemówił innymi językami. Ja pamiętałem, że on zastrzegł, że jeżeli mówienie językami wejdzie do tego kościoła, to on wyciągnie z niego wszystkich pięć rodzin. Pan Cox powiedział, że on opuścił swoją głowę w takiej w sytuacji parę sekund oczekiwania wydaje się być dziesięcioma minutami. Opuścił głowę i nic nie powiedział. Nie widziałem jego twarzy. Pomyślałem, że będę musiał zrezygnować, bo on zabierze pięć rodzin z kościoła i to spowoduje podział. Nie wiedziałem, co on powie. Ale nagle on podniósł głowę i płakał. Miał łzy w oczach. I rzekł... Powiem wam, co sprawiło, że uwierzyłem w to doświadczenie. Słyszałem go, jak głosił wcześniej i słyszałem go, jak głosił później. Teraz jest w tym duchowość, moc i coś z Boga, czego wcześniej nie miał. Widzicie, Bóg został wywyższony w moim życiu i wywyższony dla Niego. Myślicie, że zabrał te rodziny? Nie. Nie straciliśmy z nich ani jednej osoby. Ostatecznie jakieś trzy miesiące później zacząłem im mówić, co się zdarzyło. 97% poszło w moje ślady, a pozostałe 3% chciało, ale jakoś im się nie udało. Ale ich nie straciliśmy, oni z nami pozostali. Chwała Bogu, aby wierzący wywyższali Boga. Na koniec szybko przypatrzmy się temu czwartemu wersetowi. 1 Koryntian 14:4. Na tym dziś wieczorem skończymy i podejmiemy temat jutro rano. Ten, kto mówi językami, buduje siebie samego. Chwała Bogu. Buduje siebie samego. Co to znaczy, że buduje siebie samego? To znaczy, że buduje siebie ku górze. Mówienie innymi językami stanowi środek duchowego zbudowania. To jest środek duchowego zbudowania. Badacze, znawcy języka greckiego twierdzą, że mamy w języku angielskim Termin zbliżony znaczeniem do użytego tutaj greckiego słowa oznaczającego zbudowanie. Ich zdaniem jest lepsze słowo niż zbudowanie oddające ten grecki termin tutaj użyty. I to jest słowo, którego używamy w związku z akumulatorem samochodowym. Ładowanie. Gdy akumulator się rozładuje, to podłączasz go pod prostownik i ładujesz. Ostatnio przyszedł do nas chłód. A będzie jeszcze chłodniej? Wiecie, jak to jest, gdy próbujemy uruchomić silnik w samochodzie podczas mrozów. Przekręcacie kluczyk, ale w akumulatorze nie ma wystarczająco dużo mocy. On najwyżej parę razy zakręci to wszystko. Albo przyjeżdżasz do kościoła, ale zostawiasz włączone światła w samochodzie, a kiedy wychodzisz, one są bardzo słabe. Próbujesz zapalić silnik, ale on nie odpala, bo straciłeś moc. Dlatego podłączasz akumulator pod prostownik i go ładujesz. Budować to znaczy utwierdzać, umacniać. Ten, kto mówi innymi językami, buduje się, ładuje swoje baterie. Rośnie ku górze jak krzew owocowy. Aleluja. Ci spośród nas, którzy mówią innymi językami, mogą powiedzieć na to Amen. Niektóre z najbardziej niezwykłych rzeczy, z najbardziej cudownych rzeczy, jakie tylko mi się przytrafiły, miały miejsce po takim czasie ładowania siebie samego, po budowaniu siebie samego, po wspinaniu się ku górze. Chwała Bogu! W Duchu Świętym, ten kto mówi innymi językami, buduje siebie samego, ładuje się i pnie się ku górze niczym krzew owocowy. W liście Judy, w dwudziestym wersecie tego listu, który składa się tylko z jednego rozdziału, Juda mówi, umiłowani, budujcie się w oparciu o najświętszą wiarę waszą, modląc się w Duchu Świętym, modląc się w Duchu Świętym. Powstańmy wszyscy. Chwała Bogu. Mówiłem już przez godzinę.